Podczas tegorocznego Agroszo Bednary odbyła się konferencja firmy KUN, podczas której zarówno omawiano wyniki działalności za ostatni okres, jak i prezentowano nowości. Po stoisku oprowadzał dyrektor Artur Szymczak. Nasze udziały w rynku wzrosły, że nasi klienci nie narzekali na terminy dostaw. Między innymi dzięki temu, że nasz zespół ciężko pracował przez ostatnie półtora roku, żeby ta dostępność maszyn była. Przez sezon e, zwiększyliśmy naszą sprzedaż o 30% pod względem warto e, ilości. E, natomiast jeżeli chodzi o wartość 47%. Ale z czego to wynika? Pierwszy element jest oczywiście dobra kondycja wśród e, w tak? E, marża z zeszłego roku była bardzo dobra, więc wielu rolników inwestowało. Kolejna rzecz jest e, e, programy, które funkcjonują bardzo dobrze. Duży udział w tym wzroście, moim zdaniem połowa z tego, co my żeśmy zrobili więcej, to jest nasze planowanie. Co miesiąc żeśmy analizowali stoki liderów, pracowaliśmy z liderami, co jest sprzedane, co nie. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości elastycznej, elastycznych terminów dostaw. Nie mamy produktów, które się spóźniły trzy miesiące, żadnych. Najdłuższe opóźnienia były dwa tygodnie do czterech tygodni więc można powiedzieć na chwilę obecną żadnych. Myślę, że najbliższe 6 miesięcy będzie podobnie jak było w ostatnich 6 miesiącach, żadnych zmian, może koło czerwca rynek zacznie mocno stopować i wycofywać się, więc te rekordy nie będą. Szacujemy, że rynek polski wzrósł o 20%, to jest bardzo duże. To będzie rekordowy rok w historii naszego rolnictwa, jeżeli chodzi o branżę maszynową, w ogóle wszystkich produktów. Rolnictwo precyzyjne, a raczej coraz precyzyjniejsze, to wyzwanie, przed którym stoją i rolnicy, i firmy, ale przede wszystkim maszyny. Większość maszyn staramy się sprzedawać z systemem ZO2, bo To naprawdę otwiera wszelkie możliwości komunikacji z maszyną i wykorzystania jej potencjału. Mówiłem o zmiennym dawkowaniu różnych roślin, ale przecież mamy zmienne dawkowanie w, w siewnikach punktowych e, nie tylko rośliny głównej, ale również e, nawozu, bo też e, mikrogranulatu, co jest dzisiaj możliwe. E, my, jako organizacja, mamy specjalny dział systemów rolnica e, precyzyjnego, który się zajmuje doradztwem z jednej strony nie tylko geologicznym, ale systemowym, czyli przygotowuje mapy E, nawożenia przygotowuję mapy dotyczące zmiennego odatkowania materiału siepnego, nawozu bądź też e, mikroganulatu. Wszystko po to, żeby e, rolnik czuł się komfortowo. Dzięki takim e, rozwiązaniom możemy również komunikować się z naszymi maszynami zdalnie, czyli e, tak naprawdę e, dążymy do tego, żeby taki samochód, jak tutaj widzicie, z e, systemem e, pobierania prób glebowych mógł stworzyć mapę zasobności Gleby. Rolnik ma elektroniczną mapę zasobności Gleby po to, żeby z doradcą przygotować odpowiedni nawóz, a my w zasadzie przez jeden telefon od rolnika jesteśmy w stanie przygotować mu mapę zmiennego dawkowania nawozu i mailem przesłać tą mapę do rolnika. On bierze pendrive'a, wpina się w taki monitor bądź też taki. My możemy również zdalnie do niego żeby wgrać tą mapę i w zasadzie ten kierowca wykorzystuje pełnię, że tak powiem, możliwości rozsiewacza po to, żeby dawkować nawóz jeszcze bardziej precyzyjnie. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że Unia Europejska w 23 27 programie oczekuje, żeby nie nawozić wtedy, kiedy jest sucho. Jak jest sucho, w pewnych miejscach no, nie ma do wody, więc nawoz nie zostanie azotowy wykorzystany. W związku z tym poza tym zmiennym dawkowaniem istotą jest stacja pogody, którą również prezentujemy z sondami. Jedna sonda na lekkiej glebie, druga sonda na ciężkiej glebie. Jeśli się okaże, że na lekkiej ziemi nie ma już dostępności wody w maju, to my przygotowujemy mapę dokładnie pod to, czyli tam gdzie jest cięższa ziemia nawozimy azotem jeszcze a tam już gdzie jest lżejsza, gdzie ten azot może być przechowany aż do jesieni, kiedy będzie kontrola, albo o przyjdą opady i to wszystko pójdzie z wodą do środowiska, nie można sobie pozwolić będzie na, w, tych, w tych latach 2023-2027. Polska jest charakterystyczna, ma dużą mozaikowatość glebową, w związku z tym to nie dotyczy tylko dużych gospodarstw, ale również małych gospodarstw, i również z takim monitorem my jesteśmy w stanie to przez prostego pendrive'a tym zarządzać. Wśród nowości maszynowych zaprezentowano kilka, począwszy od siewnika. Natomiast stoimy przy auroku, którego prezentowaliśmy parę lat temu i chciałbym Państwu, z Państwem sobie podzielić doświadczeniami, które robimy w Polsce. Sialiśmy pierwsze poplony. Tym siewnikiem mieszanki na przykład grochu z faselią, grochu z owsem i faselią. Również kukurydza się znalazła jako nie poplon, ale, ale, że tak powiem, roślina, która będzie jeszcze zbierana na jesień na kiszonkę. Między innymi aurok pozwala nam na się na siew bezpośredni. I skuteczność tej maszyny jest o tyle dobra, że groch, wiecie Państwo, że musi być wysiany mniej więcej między 4 a 6 cm faselia i owiec mniej więcej 2 do 4 maksimum. Tak? i Robiliśmy próby zaraz po żniwach i okazuje się na różnych polach, tym na przykład na ścielnisku Rzepakczany. Jeżeli chodzi o skuteczność, grot schodzi po 4-5 dniach. Drugą nowością był agregat uprawowy. Timer 9000 o szerokości roboczej 9 metrów. W zeszłym roku prezentowaliśmy 12-metrowy model. Mamy takie maszyny z dyskami 510 mm i 620 mm 620 mm do pracy głębokiej czyli nawet do 15 cm po to, żeby wprowadzić dużą ilość resztek pożniwnych poplonów bądź też chociażby obornika w glebę cechą najważniejszą i opatentowaną przez firmę KUN to jest Steady Control czyli system, który Monitoruje głębokość pracy tej maszyny, czyli utrzymuje na przegubach maszynę w dużej sztywności po to, żeby się dostosować do nierówności terenu. Istotą jest to, że żeby walczyć z chwastami po żniwach trzeba uprawić glebę na 5 cm. Przy 9-12 m nie jest to takie proste. Ten system Steady Control jest dostępny od 6 metrów do 12 m i on umożliwia nam, że tak powiem, penetrację gręby na 5 cm. Jeśli tego typu maszyny wprowadzają nasiona chwastów głębiej niż 5 cm, one powracają wtedy, kiedy siejemy roślinę główną, co jest problematyczne już potem w ochronie. Więc ten system no, sprawdził się również na Mazurach, gdzie są duże nierówności terenu i myślę, że Mogę też tutaj powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni tegoroczną sprzedażą tych maszyn również z tymi dużymi talerzami, ponieważ no, traktorów w rolnictwie już jest dużo, 500 kondy jeszcze więcej i no, na 15 cm, jak robi 12 m 700 koni traktor to naprawdę robi wrażenie. Rzeczą nową jest w tych maszynach Optimer rzeczą nową jest wał nożowy, który bardzo dobrze pracuje w poplonach po to, żeby je uszkadzać bezpośrednio każdym z noży mineralizacja po trzech tygodniach jest znacznie większa niż nie wykorzystując takiego wału. Jest to proste urządzenie ma określoną średnicę, żeby ta intensywność pracy tego narzędzia była duża, żeby każda roślina była uszkodzona. No i tak jak powiedziałem, ta realizacja przebiega o to. Cechą charakterystyczną również dla tego rozwiązania jest to, że również mamy hydropneumatyczne, tutaj jest widoczny potencjometr i amortyzator gazowy, który jest podłączony do systemu hydraulicznego. Pierwsze, lewa i prawa strona tego wału pracuje niezależnie, czyli jest elastyczne. Drugie, on, że tak powiem, intensywnością pracy dociska do, do gleby ten wał po to, żeby on był skuteczny w cięciu. Trzecią innowacją był pług z wałem. Jak takie rozwiązania się na świecie pojawiły, no to nasi klienci powiedzieli, pługi Kuna są fajne, wszystko pasuje, perfekcyjnie orzą, ale przydałby się wał, który możemy transportować razem z maszyną i przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które w zasadzie jest odpowiedź na wiele pytań, które rolnicy mieli i wiele też oczekiwań, bo tak naprawdę wał Campbella jest super, ale jest ciężki i trzeba go przetransportować na pole. Więc jak zrobić, żeby wał, który jedzie razem z pługiem, robił no powiedzmy przysłowiowo podobną robotę jak wał Campbella? Więc tak, pierwsze mamy do czynienia z kołami pierścieniami 60 cm średnicy. Jak widzicie Państwo, mniej więcej 60 stopni stożek ze specjalnego tworzywa. Użyliśmy ten wał po to, żeby nie było, że to jest tylko sztuka nowiutka i to fajnie pracuje i ładnie wygląda. Ten, ten pół może zaorał z 20-30 hektarów. Ehm, też robiliśmy doświadczenia na różnych glebach. Proszę sobie wyobrazić, że na dwie, e, dwa takie pierścienie, nacisk jednostkowy jest 90 kg. Jest stosunkowo e, duży, jak na całkowitą masę tego wału, razem z ramionami dociskającymi, jest to e, dla tego e, akurat modelu mniej więcej 560 kg. Tak? Więc e, stosunkowo lekki, on też się przybliża e, do, do pługa e, w razie odwracania. Potrafi, że tak powiem, pracować wtedy, kiedy zmieniamy szerokość roboczą, bo tutaj jest elastyczny element, który pozwala na jego pracę. Wał jest bezpośrednio zamocowany do ramy, pługa, natomiast ma własny układ hydrauliczny, który również jest sprzężony z amortyzatorem hydraulicznym, który pozwala na to, że Równoległo po z przedniej i z tylnej strony pozwala, żeby e, na przykład unieść się wtedy, kiedy jest bardzo duży kamień.